Powtórka programu. Seldo. Magazyn gospodarczy.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 Dziękuję za wizytę w studiu. A to ja dziękuję. Dziękujemy bardzo. ja tylko przypomnę: Ropa Brent w tej chwili niecałe 103 dolary za baryłkę to był magazyn Saldo. Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.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 myślenia o prezydenturze i taką kulturę polityczną y, aktywności. I to y, wychodzi nam chociażby w chwili, kiedy y, stara się pouczać rząd. Y, wetuje ustawy mówiąc o tym, że one są niedbale y, skonstruowane. Zaprasza y, najwyższych przedstawicieli y, armii na spotkanie y, jak gdyby poza plecami ministra odpowiedzialnego za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 Nie tak dawno, bo w ostatnim czasie odbyła się narada wszystkich ministrów energii, którzy zajmują się energią w Unii Europejskiej z komisarzem Jürgensenem, który zwracał uwagę na potrzebę, i ja absolutnie zgadzam się z tą opinią, na potrzebę wprowadzania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 już w tej chwili y, Komisja Europejska, a właściwie Komisarz Jęgowicząt Jürgensen y, y, y, y, y, sugerował, że prawdopodobnie będzie również y,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 w tym kierunku zdecydowanie postępować. Oczywiście ubezpieczamy się energetyką jądrową. Będziemy budowali co najmniej dwie elektrownie, jeżeli nie liczyć tych małych bloków tak zwanych SMR-ów no, które mam nadzieję, że będą wchodziły do użytku w elektroenergetyce.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 w od kopalniach, które mają wydajność pracy w efekcie takich, a nie innych warunków główniczo-geologicznych, stanowiącą jedną trzecią Bogdanki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 Została zlikwidowana, powstało tam centrum biznesowe, szkoła biznesu, no wiele inkubatorów w przedsiębiorczości i tak dalej. Natomiast kopalnia wujek no jest symbolem walki z poprzednim systemem. Kopalnia wujek, górnicy kopalni wujek...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 Powtórka programu Autopromocja Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów